Podcast Real Karta Polaka, odcinek 39 dziewiąty. Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy podcast, dzisiaj podcast trochę nietypowy. Jest nawet wideo. Jeśli macie chęć, to zapraszam Was, wejdźcie na stronę RealKarta Polaka i tam znajdziecie również wideo w dzisiejszym podcaście. Dzisiejszy podcast to quiz. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jakby spotkanie z konsulem jest również quizem, prawda? Jest pewną formą testu, którą powinniście przejść, i konsul zadaje pytania, a wy odpowiadacie na te pytania, i moja strona, realkarta polaka jest stworzona po to, żeby pomagać Wam zdać ten quiz, zdać ten test, przejść pomyślnie rozmowę z konsulem i otrzymać oczywiście kartę Polaka. Taki jest mój cel, żeby pomóc Wam zdobyć kartę Polaka. Tak sobie postawiłem, taki sobie postawiłem cel, żeby właśnie Wam w tym pomagać. I Dziś taka mała rozrywka, mały test rozwiążemy. Znalazłem w internecie e, krótki test. Na mojej stronie, jeśli jesteście użytkownikami e, kursu, również są testy, również są testy, możecie rozwiązać sobie, są dosyć długie e, te testy, możecie rozwiązać test z geografii, z, e, ze znajomości, e, ważnych osób w Polsce, z historii Polski, z tradycji i tak dalej, i tak dalej. Ale ja znalazłem również test w internecie na stronie wyborcza.pl. Znalazłem test, który nazywa się Sprawdź czy... Dostaniesz kartę Polaka. Okay? Myślę, że to jest taki trochę żart dla Polaków, żeby sprawdzić swoją znajomość historii Polski. Myślę, że niektórzy z Polaków mogą znać historię Polski dużo gorzej niż osoby, które zdają na kartę Polaka. Myślę, że osoby, które przygotowują się do tego, znają o wiele lepiej historię Polski niż przeciętny Polak. Zatem zapraszam Was na ten test. Przełączę teraz ekran, tak żebyście widzieli to, co ja. Sprawdź, czy zdasz egzamin na kartę Polaka. Rozwiąż quiz i zobaczmy, jakie są pytania. Jakie jest pierwsze pytanie? Co zapisał w swoim testamencie Bolesław Krzywousty? Bolesław Krzywousty to król Polski, który napisał testament. Yy, I pierwsza odpowiedź jest jedność Polski. Drugie podzielił Polskę między Rosję, Austrię i Litwę. I trzecie podzielił Polskę pomiędzy swoich synów. Oczywiście trzecia odpowiedź jest prawdziwa podzielił Polskę między swoich synów. I później nastąpiło tak zwane rozbicie dzielnicowe. Ok, przechodzimy dalej. Na koniec będziemy mieli sprawdzian, więc nie musicie mi wierzyć. Eee, zobaczymy, czy dobrze rozwiązałem test. Zobaczę, czy mógłbym dostać kartę Polaka. Podaj daty pierwszego, drugiego i trzeciego rozbioru Polski. I Pierwsza odpowiedź to 1778, 1801, 1804. Oczywiście nie pasują mi te daty. Drugie 1772, 1793 i 1795. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. Nie musimy czytać kolejnej odpowiedzi, bo ta jest ok. I kolejne, trzecie pytanie jest wszystkich pytań 12 Wymień wszystkich noblistów. Wymień wszystkich polskich noblistów. I pierwsza odpowiedź Maria Kiri łodowska Henryk Sienkiewicz, Władysław Rejmont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska. Wszystko wydaje się tutaj ok. Druga odpowiedź, Maria Skłodowska-Kirich, Henryk Sienkiewicz, Miłoż, Wałęsa, Szymborska. Mm, ok, nie ma tutaj Rejmonta, także druga odpowiedź jest niepełna. I trzecia, Skłodowska, Sienkiewicz, Rejmont, Miłoż, Wałęsa, Szymborska i Stanisław Wyspiański. Oczywiście Stanisław Wyspiański nie dostał. Nie dostał nigdy Nobla, zatem pierwszą odpowiedź zaznaczam. I przechodzimy dalej. OK, I kolejne pytanie. Podaj datę potopu szwedzkiego. Pamiętacie, kiedy był potop szwedzki? W XVII wieku. I wszystkie daty pochodzą z XVII wieku. 1655-1660. To mi się wydaje prawidłowa odpowiedź. Następna odpowiedź jest o 5 lat później, 60 do 65, i kolejna, trzecia, początek XVII wieku to na pewno nie. Było to w połowie XVII wieku i jestem przekonany, że będzie 1655 do 1660. To jest, to są wtedy był potop szwedzki. Wtedy Szwedzi najechali na Polskę. Sprawdzimy, zobaczymy, czy miałem rację. Gdzie i jak zginął święty Wojciech? Czy obcięto, odcięto mu głowę na Litwie? Czy został zabity kamieniami na terenie Rusi? Czy został uderzony toporem lub włócznią w serce na terenie pogańskich Prusów? O, ta odpowiedź jest bardzo dobra. Święty Wojciech przyjechał do Polski z Czech, o ile dobrze pamiętam, po to, żeby nawracać Prusów, niewiernych Prusów. Zobaczymy, czy dobrze odpowiem. I kolejne pytanie. Kiedy Polacy obchodzą święto Bożego Ciała? O, to jest świetne pytanie, ponieważ święto Bożego Ciała było właśnie bardzo, bardzo niedawno kiedy to było? 20, 25 maja, bodajże w tym roku. Jest to święto ruchome, zatem na pewno nie 21 czerwca. Może się tak być, może zdarzyć, ale nie. To jest święto ruchome, zależy od Wielkiej Nocy. W czwartek, 9 tygodni po Wielkiej Nocy, 60 dni dokładnie po Wielkiej Nocy. Obchodzi się święto Bożego Ciała. Zatem 9 razy 7 to będzie mniej więcej to. 5 tygodni po Wielkiej Nocy to będzie za szybko, za krótko. To by był miesiąc tylko. 9 tygodni po Wielkiej Nocy. Dwa miesiące mniej więcej po Wielkiej Nocy jest Boże Ciało. Zatem czwartek 9 tygodni po Wielkiej Nocy. Tak zaznaczamy. I następne. Podaj dokładną datę urodzin i śmierci Jana Pawła II. O Boże, to jest pytanie trudne. Pierwsza odpowiedź. 8 maja 1921, 2 kwietnia 2007. Ja nie pamiętam daty urodzin. 1919, 21 i 20, ale pamiętam datę śmierci 2005 rok. Jestem pewny, że to było w 2005 roku, 2 kwietnia. 2 kwietnia to pamiętam, bo dzień po pryma aprilis. Prima aprilis jest 1 kwietnia i to było następnego dnia, więc mogłoby być jedynka lub trójka, ale jestem pewny, że w 2005, czyli musiał się urodzić 18 maja 1920 roku i zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Tak zaznaczamy. I następne, największe jezioro w Polsce, o to wiem od razu, Śniardwy, to największe jezioro w Polsce. Podali tu jeszcze Gopło i Łebsko, ale Śniardwy jest największym jeziorem yy, na Mazurach, na północy Polski, północny wschód. Tam leży jezioro Śniardwy. Trudna nazwa, prawda? Śniardwy i następna, o, następne pytanie podaj datę wejścia Polski do NATO to było w 99 roku nie pamiętałbym dnia czy 12 marca, 1 maja 15 kwietnia, 1 maja raczej nie ale na pewno było w 99 roku nie w 98 i nie w 2000 zatem zaznaczamy 12 marca 1999 rok i następne pytanie gdzie urodził się Ignacy Jan Paderewski matko boska tego tego, tego, nie wiem będę będę strzelał, będę strzelał nie wiem czy kuryłówka czy lachówka, czy Warszawa hm. strzelamy kuryłówka, ok? nie jestem pewny, na koniec dowiemy się ok, będzie odpowiedź nie mam pojęcia, gdzie urodził się Ignacy Jan Paderewski ok, i kolejne pytanie ostatni król Polski to Zygmunt II August August II mocny, Stanisław August Poniatowski oczywiście Stanisław August Poniatowski ostatni król Polski hmm, i później już były rozbiory Następne pytanie: Kto był królem Polski w 1791 roku? No to właśnie był Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski przed ostatnim rozbiorem w 1795 roku. I następne? O, to już koniec. Wow, udało się jednak miałem, miałem szczęście, bo nie wiedziałem, że Ignacy Jan Paderewski urodził się w kuryłówce Ale dobrze strzeliłem Mój wynik 12 na 12 Zdałeś, jesteś prawdziwym Polakiem Hurra. Ok, zatem Jeszcze raz dla przypomnienia dla was Co zapisał w swoim testamencie Bolesław Krzywousty? Podzielił Polskę między swoich synów Podaj daty trzech rozbiorów Polski 1772, 1793, 1795 Wymień polskich noblistów Maria Skłodowska-Kiri, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska Podaj datę potopu szwedzkiego 1655-1660 Gdzie i jak zginął święty Wojciech Został uderzony toporem lub włócznią, nie wiadomo tego, w serce Na terenie pogańskich Prusów Kiedy Polacy obchodzą święto Bożego Ciała w czwartek 9 tygodni po Wielkiej Nocy Albo można zapamiętać łatwiej 60 dni po Wielkiej Nocy Dodaj, podaj dokładną datę urodzin i śmierci Jana Pawła II 18 maja 1920 do 2 kwietnia 2005 roku mm, Łatwo zapamiętać 2 kwietnia, zaraz po pryma aprilis Największe jezioro w Polsce, Śniardwy Podaj datę wejścia Polski do NATO 12 marca 1999 Gdzie urodził się Ignacy Jan Paderewski? Teraz już będziemy pamiętać Kuryłówka myślę, że nie będzie o to nas pytał konsul ale jakby coś, to już wiecie ostatni król Polski to oczywiście Stanisław August Poniatowski kto był królem Polski w 1791 roku? oczywiście ten sam król, ponieważ zaraz był ostatni rozbiór i koniec i to było ostatnie pytanie zatem kończymy test Kochani, jeśli chcecie lepiej przygotować się do rozmowy z konsulem, jeśli chcecie zrobić sobie dużo, dużo takich testów, to zapraszam Was na moją stronę realkartapolaka.com. Tam znajdziecie kurs właśnie dla wszystkich, którzy chcą przygotować się dobrze do, do zdania tej rozmowy, do otrzymania karty Polaka. OK? Zapraszam bardzo serdecznie, życzę Wam powodzenia, zapraszam na moją stronę, słuchajcie podcastów, korzystajcie z kursu. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i czekam na Wasze nagrania. Jeśli macie chęć, możecie przysłać do mnie swoje nagranie, opowiedzieć jak było podczas rozmowy z konsulem, jak się przygotowywaliście, czy... Baliście się czy mieliście stres, czy nie. Yy, jakie były pytania? Wszystko to jest bardzo, bardzo ciekawe. Trzymajcie się, to tyle na dziś. Cześć, pa! pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com